Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda Tak się zaczyna pierwsza przygoda Myję zęby, bo wiem dobrze o tym Kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, o, o, o Zatem ze mną, hej w kółeczko w lewo, w lewo, w prawo, o, o, o. Po jedzeniu kręciesz, żwawo, o, o, o. o, o.